i tak dalej, ale to nie wszystko. Liczy się przede wszystkim to, jak się na nim gra. A jeśli chodzi o kontakt z muzykami zajmującymi się repertuarem tradycyjnym, to ma on znaczenie pierwszorzędne. Gdy gramy muzykę irlandzką, czy na przykład angielską, jak na albumie The Queen's Delight, to zależy mi, żeby mieć w składzie skrzypka, Davida Greenberga, który nie tylko potrafi posługiwać się skrzypcami barokowymi, lecz także umie grać muzykę taneczną. Ma do tego dryg. Wcale nie tak łatwo znaleźć kogoś, kto spełnia te warunki. Moim najważniejszym celem jest poszukiwanie naturalności w każdej muzyce, którą się zajmuję. Tak, to dla mnie ważne, ta naturalność. I jeszcze jedno, dawno temu jako początkujący muzyk poznałem pewnego człowieka, który miał na imię Max. Nie był muzykiem. W każdym razie we Francji funkcjonuje popularna piosenka kabaretowa, Il est libre Max, co znaczy tyle, co Max robi, co chce. Max. Zyskała popularność jakoś w latach 70.-80. ubiegłego wieku. To musiało być właśnie o nim. Powiedział mi kiedyś, nie jest ważne, co robisz, tylko jak to robisz. Liczy się nie to, co robimy, tylko sposób, w jaki to robimy. Jeśli stłukę ulubiony wazon babci przez nieuwagę, to nie jest to samo, co gdybym z premedytacją rzucił go na podłogę i to na jej oczach. To nie te same intencje, to nie ta sama energia. A ta energia pozostaje po nas po naszej śmierci, tak sądzę. Kiedyś słyszałem wywiad z kimś, kto otarł się o śmierć, właściwie wrócił z zaświatów, zobaczył całe swoje życie. Ludzie, którzy przez to przeszli, tak mówią, a właściwie to odczuł ową energię, owe emocje, które on wzbudzał w ludziach w każdym momencie swojego życia i te, które ludzie wzbudzali w nim. To, jak żyjemy, jest przejawem naszej energii i ta energia jest tym, co stanowi o naszym jestestwie. Ona nas przyciąga do tych, którzy nadają na tych samych falach. W muzyce A ma to przełożenie na styl wykonawczy. Styl. Bo, Można uh, grać tak albo tak. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Wiele zależy od w przejść w między w dźwiękami, dźwiękami, od tego, jak łączymy dźwięk z tym, które na następuje po nim. To w ten sposób nadajemy frazom muzyczny sens. To słowa François Lazarewicza, szefa zespołu Le Musicien de Saint-Julien. A teraz jeszcze refleksje Tima Mida, brytyjskiego kontratenora, który jest solistą dzisiejszego koncertu w Gdańsku na festiwalu Actus Humanus. Opowie zarówno o współpracy z francuskim zespołem, ale także o muzyce Henrygo Persela, która znalazła się w centrum programu tego wieczoru. Muzyka Persela jest dla mnie wyjątkowa. Nie jako dla kontratenora po prostu, lecz jako dla kontratenora angielskiego. To kompozytor, z którego twórczością miałem styczność, odkąd zacząłem śpiewać jako siedmiolatek w chórze lokalnej katedry. Od początków mojej przygody z muzyką, właśnie dlatego czuję tę muzykę, jest dla mnie naturalna, instynktowna. Jest dla, dla mnie jak mój, mój ojczysty język. Kiedy po raz pierwszy spotkałem François Lazarewicza i kiedy omawialiśmy projekt nagrania płyty z pieśniami i tańcami, to odniosłem wrażenie, że spotkały się dwa różne muzyczne umysły. Niekoniecznie predestynowane do harmonijnej współpracy, bo wywodzimy się z zupełnie innych tradycji, zarówno pod kątem muzycznym, jak i dramatycznym, to znaczy teatralnym. Dla mnie chyba o wiele ważniejsze było szczegółowe oddanie najdrobniejszych detali tekstu muzycznego, każdego najmniejszego ozdobnika, ale podczas kolejnych spotkań uzmysłowiłem sobie, że obaj możemy wnieść do tego przedsięwzięcia cenny wkład, którego drugi z nas nie posiada że możemy uzupełnić swoje braki i wnieść każdy od siebie wartość dodaną, dzięki której powstanie spójny projekt. Niepowtarzalny rys ludowości, który François i jego muzycy wnieśli do albumu sprawia, że muzyka, którą nagraliśmy, brzmi jeszcze bardziej przekonywająco. Wnieśli entuzjazm muzyczny, któremu nie sposób się oprzeć. Radość i energia, która od nich emanowała, udzieliła się także mnie. Bardzo to doceniam. Wydaje mi się, że Publiczność zawsze jest pod ogromnym wrażeniem, kiedy wykonujemy ten program, wykorzystując miset, czyli francuskie dudy. To rzadki instrument o absolutnie nieoczywistym brzmieniu, a wirtuozowski sposób, w jaki François na niej gra, jeszcze dodaje naszym występom swoistej teatralności. Sądzę, że połączenie naszego podejścia do muzyki trafia do słuchaczy, bo jest całkowicie naturalne. Właśnie tak powinna być wykonywana muzyka. To działa. Słuchacze to czują. Nie wiem, czy potrafię powiedzieć, co jest kluczem do udanej kariery kontratenora. Przez 20 lat mojej działalności zawodowej bardzo wiele się zmieniło w tym względzie. Może moje podejście jest trochę staromodne, ale uważam, że należy nade wszystko dążyć do tego, by śpiewać pięknie, uczciwie i naturalnie. Oczywiście w połączeniu z rzetelnym i inteligentnym traktowaniem tworzywa muzycznego, z którym pracujemy. Faktem jest jednak, że wokół współczesnego śpiewaka jest wiele innych czynników, Rozpraszających, But które mogą od tego odwodzić. Jednak moim zdaniem nic nie powinno przesłaniać tych fundamentalnych well, really zasad. Wierzę, że każdy artysta wokalny kroczący ścieżką wytyczaną przez te zasady znajdzie swoją publiczność, która go doceni. Alfred Deller wyznaczył ważny szlak i dzisiejsi kontratenorzy wciąż mogą wiele nauczyć się z jego nagrań, w szczególności pieśni lutniowych i twórczości Parcela. Tym, co bardzo się zmieniło od jego czasów jest sposób kształcenia kontratenorów. Pojawiły się różne podejścia, dzięki czemu ta kategoria wokalistów stała się bardziej zróżnicowana niż kiedyś. Podstawa pozostała jednak ta sama – dążenie do czystości brzmienia, biegłości technicznej i rozwijanie potencjału dramatycznego. Ta kategoria wokalistyki rozwija się w piście zawrotnym tempie. Trudno więc nawet wyobrazić sobie, jak będzie przedstawiać się sytuacja za 10 czy 20 lat. Moja dyskografia solowa obejmuje zwłaszcza Bacha, Vivaldiego i dużo jest w niej Persela. W tej chwili moje upodobania repertuarowe najlepiej odzwierciedla twórczość Persela. Uwielbiam subtelność tej muzyki. Daje nieprzeciętnie szeroki muzyk, nie wachlarz możliwości interpretacyjnych tekstu, któremu towarzyszy. Szczególnie cenię muzykę, która nie szuka poklasku, lecz taką, która przemawia do słuchacza, która przekonuje go do siebie łagodnością swojego piękna. Taka właśnie muzyka pozwala artyście być muzykiem z prawdziwego zdarzenia, rzetelnym interpretatorem woli twórczej kompozytora, a nie kimś w rodzaju cyrkowca, popisującego się wirtuozowskimi sztuczkami. Kiedy byłem młody, dopiero zaczynałem wtedy w wokalnej muzyce sakralnej kontratenor, prawdziwy kontratenor był wykorzystywany powszechnie. Na takiej muzyce się wychowałem. To był mój pierwszy repertuar. Nie była to tylko twórczość Persela, lecz także jego współczesnych, takich jak John Blow, Pelham Humphrey. Przykłady ich dorobku znalazły się zresztą na albumie Beauty's Softness. Stąd bierze się u mnie swego rodzaju naturalna powściągliwość. Ten repertuar tego wymaga. Nie oznacza to jednak, że to muzyka pozbawiona pasji. Przeciwnie. Emocjonalność, którą udawało się tym kompozytorom osiągnąć za pomocą stosunkowo prostych środków muzycznych, jest imponująca. A właśnie za sprawą prostoty dźwiękowych brzmień tekst, któremu towarzyszy muzyka, zostaje uwypuklony. Dla śpiewaka to ogromna zaleta. To słowa Tima Mida, które dobrze podsumowują nie tylko jego sposób myślenia o muzyce angielskiej, muzyce Persela, ale i cały dzisiejszy program tutaj na festiwalu Actus Humanus, bo zarówno w wypowiedzi Tima Mida, jak i wcześniej François'a Zarawicza powracała ta sama myśl, że muzyka Persela również wymaga szczególnej uważności, powściągliwości, która nie ogranicza emocji, ale pozwala im wybrzmieć. Pełnię. I to właśnie w tej prostocie środków, w oszczędnym brzmieniu, w klarownej fakturze kryje się siła tej muzyki, bo wtedy na pierwszy plan wychodzi słowo, jego znaczenie, jego rytm, jego ekspresja i to było wyraźnie słyszalne w pierwszej części koncertu zbudowanej wokół relacji mistrza i ucznia Parcela i Bloa, a także wokół centralnego punktu jakim była Oda żałobna na śmierć Parcela. Johna Blowa. Jesteśmy ponownie w dworze Artusa i przed nami druga część dzisiejszego wieczoru z L'Élysée de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza z udziałem świetnych brytyjskich kontratenorów Tima Mida i Jamesa Hola. Teraz druga część przyniesie zmiany emocji, nastroju. Po refleksji, skupieniu pojawi się Więcej światła, więcej ruchu, więcej teatralnej energii. Muzyka Persela ukaże się w swoim bardziej różnorodnym obliczu od pieśni, miniatur scenicznych, po utwory pełne lekkości i blasku. Na początek jednak zabrzmi porceladon Johna Blowa, aria tego kompozytora. Partię salową zaśpiewa tu James Hall z towarzyszeniem dwóch fletów tenorowych, François Lazarewicz na nich i Ella Frank. To pieśń pochodząca z Amphi non Angelicus, czyli z takiego zbioru z 1700 roku. A po tym... Tim Mead z kolei wykona pieśń salową Henry'ego Persela When First Amintas. To folkowa pieśń z towarzyszeniem Basso Continuo i tutaj tekst odwołuje się do świata pastoralnego, charakterystycznego dla poezji baroku. I ponownie po tej arii Persela jeszcze jedna aria Johna Blowa w interpretacji Jamesa Hola It Graves Me When I See What Fate a potem już do końca wieczoru więc będziemy muzyki Henrygo Purcell'a. Na estradę wchodzą już Les Musiciens de Saint-Julien, Tim Mead, James Hall, François Lazarewicz i druga część finału, finałowego koncertu Actus Humanus. Paul Celadon to duet to Aria Johna Bloa i James Hall razem les musiciens de Saint-Julien. Mm -hmm. To był James Hall razem z Lemuzicią Decem Julię a już za chwilę Tim Mid. No i James Hall wykonał Arię nablo, a teraz Henrygo Persela właśnie z Lamizicią Decem Julię A my teraz Henry'ego Persella, razem z L'Élysée de Saint-Julien, pod dyrekcją François Lazarewicza, tematyka arkadyjska, świat pastoralny. I teraz ponownie muzyka Johna Blow'a, It Craves Me When I See What Fade, ponownie w partii solowej, James Hall. Nie! It gives me when I see what fate. Przykro mi patrzeć jak las najlepszym spośród ludzi Johna Blowa. A teraz już do końca drugiej części tego wieczoru na Actus Humanus w dworze Artusa, muzyka Henrygo Persella. Na początek kompozycje instrumentalne, Rondo z The Fairy Queen, Rondo Minui e, Bure z, e, muzyki komedii Stary Kawaler, do której Purcell napisał muzykę, a potem tym Tim Mead zaśpiewa Sound the Trumpet razem z Jamesem Holmes z ody urodzinowej napisanej przez Persela na cześć królowej Marii II. I w tej części, tej instrumentalnej z muzyką Henry'ego Persela, François Lazarewicz zagra na miset, czyli na francuskich dudach dworskich. dawna i ludowa razem, to co lubi najbardziej, Le Musicien de Saint-Julien, François Lazarewicz, fragmenty instrumentalne z The Fairy Queen, z The Old, de, czyli Henrygo Persella. A już za chwilę Sound the Trumpets, od na urodziny królowej Marii, Henrygo Persella. No i w duecie dwóch znakomitych kontratenorów dzisiejszego wieczoru, James Hall i Tim Mead, razem z Le Musicien de sans julien <muches> To wielka przyjemność słuchać takich wykonań, takich głosów. Team Meet i James Hall, a musicien, z całą i sam The Trumpet, Henry'ego Persela, Jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów angielskiego kompozytora. Dwa głosy w dialogu naśladują fanfarowy bez Trumpet, ich brzmienie. Różne głosy, odmienne barwy i temperamenty, no ale znakomicie się uzupełniają i teraz Music For A While i Tim Meet. Oh najpiękniejszych, najbardziej rozpoznawalnych utworów Henrygo Persella, Music Wild, z muzyki do edypa, angielskiej adaptacji tragedii Sophoclesa, autorska Johna Drydena i Nataniela Rui, personalna pseudocji. Um, Muzyka sceniczna, a Samaria jest refleksją nad siłą muzyki. A teraz y, kompozycje instrumentalne Henrygo Persela, y, tym razem Eres Bonduki, Violeta Gamba solo i kolej. La Krustenberg z komedii, z muzyki do komedii londyńskiej z końca XVII wieku. Cmierliwa żona Henry Persella napisał do tego muzykę. Ta kompozycja znalazła się na płycie La Musicienne de saint julien en Londres de z 2007 roku. Dzisiaj na festiwalu Actus Humanus ten zespół pod dyrekcją François Lazarewicza. I na zakończenie zabrzmi jeszcze Oh how happy he is Henry'ego Persela W duecie ponownie Tim Mead i James. Następny radosny finał dzisiejszego wieczoru, finałowego festiwalu Actus Humanus Resurrectio Le Musicien de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarowicza partia w partiach solowych Teen i James Hall. Znakomici kontratenorzy i wykonanie przed chwilą o How Happy is He o jakże szczęśliwy, kto od trudów wolny, kto flaszką, kochanką i druków, kompanią cieszyć się może, niczym niezwiązany. I publiczność wstaje ze swoich miejsc. Takie są właśnie owacje dla tego francuskiego zespołu muzyki dawnej, który zagrał dzisiaj w składzie za Frank. Na, na klecie prostym i oboju, noni Lenow na Vjogi da Gamba, Miguel Henry na torbie i cytarze e, i na klawesynie i pozytywie Mathieu Dicouille oraz oczywiście François Lazarewicz na mindset i w prostych i trawersa również. Dzisiaj w programie, na zakończenie festiwalu, kompozycje Johna Blowa i Henry'ego Persela, w tym również Oda napisana przez tego drugiego na śmierć Henry'ego Persela. Tim Mead to jeden z czołowych kontratenorów operowych swojego pokolenia, specjalnie się w repertuarze handlowskim, ale też ma dużo w repertuarze Vivaldi'ego, Persella, Blow'a. Są ponownie artyści na estradzie. Dziękują publiczności za tak gorące przyjęcie. Nas z kolei James Hall, to młodsze pokolenie, ale już widzę, że usłyszymy coś jeszcze. great team of that great festival. It's a pleasure and an honor to play in such a beautiful place. Um, so we will play now for you um, a personal uh, uh, air for two voices, two recorders, bass. Hark, how the song stirs from Timon of Athens. Timon? Ale <laughs> <I> nie <you. laughs> <laughs> songsters z muzyki do Timona Atenczka-Hendego to y, pierwszy list z de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza, Kim Meat, James Hall w partiach solowych. Y, to wykonanie poprzedzone było wypowiedzią François Lazarewicza z podziękowaniem za koncert, za przyjęcie w pięknej sali z drobnym y, elementem humorystycznym dotyczącym wymowy Timony of y, Athens no, muzyka ta idealnie domyka dramaturgię całego koncertu i yy, właściwie drugiej części yy, dzisiejszego wieczoru, wypełnionego yy, muzyką Johna, Blowa i Henry'ego Fersela. I yy, wracają na estradę tutaj w Boże Artuś na festiwalu Actus Humanus. Yy, bardzo yy, um, uradowani James Hall i Tim Mead. Widać i słychać, że świetnie ze sobą współgrają, świetnie im się współpracuje Fransu Alazarewicz skupiony, szuka kolejnego wizji. So, now last tune English tune from the 17th century. <laughs> I'm Drugi dziś bis na festiwalu Actus Humanus w dworze Artusa Lengue Zissien de Saint-Julien, François Lazarewicz Timnit i James Hall Drive the Cold Winter Away, tradycyjna pieśń angielska, którą Henry Tarce pracował w swoim stylu François Lazarewicz no, oczywiście i to, y, to y, znalazło się, ten utwór znalazł się na płycie François Lazarewicza The High Road to Kilkenny. Pożegnanie zimy, powitanie wiosny. Wszyscy razem na y, zakończenie na finał festiwalu Actus Humanus Resurreccio. Y, muzyka na wyraźnie lubowym rodowodzie, prosta, rytmiczna, oparta na powtarzalnym y, schemacie. No, to jest specjalność le de Saint-Julien. Y, ten francuski zespół y, powróci na festiwal Actus Humanus za rok. To już będzie y, y, taki stały punkt tego y, wiosennego, wiosennej odsłony festiwalu Actus Humanus. Muzycy świętego Juliana Francois Lazarewicz i y, świetni brytyjscy kontratenorzy dzisiaj w dworze Artusa